Cześć, mówi Harek. O Jezu, jaki ten pogłos jest. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku podcastu Ruszaj się Bruno. Pewnie zastanawiacie się, czy mówię z jakiejś rury, jaskini lub kontenera. Otóż nie. Mówię do Was z piwnicy, pustej, dużej piwnicy i pogłos jest taki, jaki jest. Dlaczego nagrywam w pi z piwnicy? Dlatego, że znalazłem cichą, suchą yy, piwniczkę, gdzie jest spokój i gdzie mogę nagrywać to, co akurat chcę dzisiaj nagrać. Razem ze mną tutaj dzisiaj jest yy, w piwnicy żaba. Żywa żaba. Nadal żywa. Nie wiem, jak ona tutaj żyje, bo tu jest tylko beton naokoło, więc... Yy... Nie wiem, czy ona coś tu je. Może jakieś pająki? Nie mam pojęcia. O, Właśnie się włączyły pompy. No nie da się w takich warunkach pracować, nie da się w takich warunkach nagrywać. Mimo, że sucho, cicho i miło to... No nie, nie cicho. Mimo, że sucho i miło to nagrywać tu się nie da. Zmieniam lokal. ciężkie jest życie podcastera. Zmieniłem lokal. Ym, nagrywam z domu, czyli tak jak zwykle. Z tym, że z piwnicy chciałem w dzień, a z domu muszę późną nocą. No dobrze, ym, w ostatnim odcinku mówiłem o gali Oskarowej, o tym, że miałem nagrywać podcast o czymś innym i nie, dlatego nie powiedziałem, że miałem o czymś innym. Chciałem Oj, zaplątałem się. A więc miałem nagrywać podcast na inny temat. Potem wypadły Oscary. Wypchnęły się po prostu bez kolejki. Bo chciałem tak na bieżąco być. I wypchnęły mi ten odcinek, który miał być nagrany na no później. I dzisiejszy odcinek podobnie. Przypadkiem trafiłem wczoraj wieczorem... Na rozpoczęcie gali polskich nagrod filmowych, Orły 2013. I teraz one się wypchnęły znowu mi w między ten odcinek, który miał być już dużo wcześniej. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o Orłach, o tych nagrodach. Może jesteście ciekawi, co za temat tak jest przekładany, bo to jest właśnie ciekawa rzecz nawet śmieszna, bo przekładam temat przekładam podcast o odłożonych na później książkach o tych książkach, które przekładamy do czytania na później no więc podcast o nich też przekładam na później i widocznie taka już jest ich karma wróćmy może do orłów no dobrze nagrywam od razu na świeżo z tym, że nie wiem, czy na świeżo to również wypuszczę, no bo to wiadomo od nagrania do opublikowania ja czasem sporo czasu wiecie, montaż czas na to potrzebny i zorganizowanie sobie tego to jest czasami ciężka sprawa no i może o samych orłach, orły to są polskie nagrody filmowe coś na kształt polskich Oscarów w podobny sposób, podobno są przydzielane nominacje i przydzielane nagrody, jest jakaś tam akademia ja nie wchodziłem za bardzo w głęboko w, w, w, całe, te, w całe te kulisy tych orłów tylko tak pobieżnie spojrzałem i jest to nagroda przyznawana od 1999 roku przeważnie w marcu chociaż zdarzało, zdarza się jej w kwietniu to nie wiem, to chyba zależy od, y, od księżyca lub od y, świąt wielkiej nocy no nie, nie wiem od czego to zależy po prostu kiedy pasuje dobry termin no i co drugą galę z tego co widzę prowadzi Maciej Sztur z tym, że w tym roku przypadło to właśnie ta co druga gala w której nie prowadzi Maciej Sztur no i prowadził inny prowadzący o nim za chwilkę tak w historii Orłów najwięcej z tego co patrzę nagród wykosił rewers i pianista, rewers w 2009 a pianista w 2002 roku na trzecim miejscu sporo innych na przykład róża, katyń, jasminium, komornik i życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. W tym roku jako gospodarz, jako prowadzący wystąpił Arkadiusz Janiczek. Pewnie nie kojarzycie nazwiska, no ja też w sumie nie za bardzo twarz już trochę może lepiej, ale to jest na zasadzie twarzy, że gdzieś go już widziałem, ale gdzie to nie wiadomo. No i prowadzący w sumie zaczął dobrze, bo mając świadomość, że większość widzów go nie kojarzy, przedstawił się w dość dowcipny sposób. Powybierał co mniej istotne swoje role, w których się przedstawiał, a taką śmieszną, śmieszną ciekawostką było, że ten aktor też wystąpił w filmie Róża Smarzowskiego, gdzie wystąpił jako y, zmarły mąż głównej bohaterki, który widoczny jest tylko na zdjęciu. <grym> Przez sekundę. No to taki y, fajny akcent był na początku, ale to były nieliczne jego dobre momenty. Potem było już raczej gorzej. Prowadzący... Y, wydał mi się zbyt oficjalny w sumie i takim donośnym głosem recytował to co miał do powiedzenia, zapowiadał kolejnych gości kolejne nominacje i tak było to bardzo sztywne bardzo oficjalne czasami silił się na dowcip ale to już nie było to w ogóle dziwię się, że ta, ta nasza polska gala jest tak zrobiona na kształt y, Oscarów. No a przez to, że jest y, to taka nasza mała scena, taka bardziej szara i bardziej kameralna, to całe to pompowanie się wydaje mi się, dość sztuczne i myślę, że dużo lepiej by to te nagrody wypadały gdyby były zbliżone na przykład do złotych globów, gdzie ludzie siedzą przy stoliczkach, popijają sobie jakieś tam winko czy inne alkohole i na pewno rozluźniłoby to bardziej to, to całe towarzystwo, które tam siedziało dosyć sztywno na tych siedzeniach i, i czekało kiedy się to wszystko skończy, chyba kiedy będzie można pójść na jakąś jakieś afterparty. Pierwszą kategorią było odkrycie roku, czyli taki debiut aktorski. I w tej kategorii nagrodę otrzymał Michał Urbaniak. Kto nie zna, to jest to znany muzyk jazzowy, a tak ze swojej strony to polecałbym świetną książkę, naprawdę super książka. Autobiografię właśnie Michała Urbaniaka pod tytułem Urbanator można ją też kupić jako audiobooka i, i jest dosyć fajnie czytana jest też tam udziela głosu właśnie sam Michał Urbaniak i naprawdę naprawdę kawał fajnego życia gość miał no i, i chwała mu że jeszcze żyje po takich ekscesach co on tam od, od, od, od, odwalał no e, Michał urbaniak Zadebiutował aktorsko w filmie. I kurczę, zapomniałem reżysera, muszę spojrzeć. Piotra, Piotra Trzaskalskiego pod tytułem Mój rower. Była to historia trzech mężczyzn, trzech facetów: dziadka, ojca i syna. Zadowolony? Z czego? No postawiłeś na swojej, zwykle. Tak przecież to tylko chwila. Zagrasz trochę małe i już. Ja nie chcę grać na urodzinach cholernej Karolinki, no. Chśiny, wesela. wesela. Chautury to jest twoja specjalność, nie moja. Mogłeś wreszcie przestać myśleć tylko o sobie. Kurwa mać! A kiedy ty myślałeś o innych? Odkąd pamiętam całe życie kręci się koło ciebie i teraz też jest tak samo. Co ty się tak podniecasz? się nie dogadywali i nagle wyruszają razem w drogę, by odnaleźć yy, babcię, czyli żonę tego najstarszego, Michała Urbaniaka, ponieważ uciekła ona z jakimś pilotem i zaszyła gdzieś się na Mazurach, no i wyruszają w, w poszukiwanie tej babci, a przez co yy, wspominają tam to wszystko, co ich dzieliło i, i co ich łączyło. I kurczę, film, e, muszę powiedzieć, że film e, oglądałem z dużą przyjemnością. Dobra historia, świetna muzyka, która naprawdę tworzyła klimat tego filmu. Film pokazuje nam jak oddalamy się często od naszych najbliższych, jak maskujemy swoje uczucia, jak powielamy błędy rodziców. Trzy pokolenia, te same problemy. Mnie trochę zdołował trochę ten film, trochę, trochę sprawił, że na samą noc zacząłem myśleć o przemijaniu. Ja nie lubię takich myśli na noc, bo wtedy nie mogę spać. A i można o tym filmie było usłyszeć w jednym z ostatnich odcinków podcastu Brak Sygnału, gdzie prowadzący Przemek razem z Ulą wybrali się na ten film do kina i opowiadają swoje wrażenia, także polecam poszukać Brak Sygnału, ja nie pamiętam już z jakiego to jest miesiąca odcinek, ale łatwo znaleźć, wejść po prostu trzeba na, na katalog Polski Podcastów lub wiadomo, wpisać gdzieś Brak Sygnału podcast i wiadomo, że tam gdzieś wam to pokaże. Wracając do roli Michała Urbaniaka, to ja na początku nie byłem tak w stu procentach przekonany do jego aktorstwa. Były momenty w filmie, gdzie wypadał dosyć słabiej. Tak widać było, że jednak ten warsztat nie do końca aktorski u niego jest wypracowany. Ale gdy odbierał nagrodę, gdy było u niego widać naprawdę autentyczne wzruszenie, no to wybaczyłem mu z miejsca te wszystkie potknięcia w filmie i, i, i, i bardzo się cieszę i bardzo fajnie, że to on właśnie dostał nagrodę i, i kurczę niech ma, no. Potem były kategorie techniczne i muzyczne, które tam gdzieś mi się zlały w jedno, akurat nie pamiętam dokładnie, najbardziej zapamiętałem może długie y, przemówienie dziękczynne pani od kostiumów pani od kostiumów z filmu Obława pani się nazywała Magdalena Rutkiewicz Rutkiewicz-Luterek i podziękowała z imienia i nazwiska chyba większości osób, z którymi stykała się zawodowo. Od profesorów, którzy ją uczyli, od rodziców, od profesorów do, do, do, do wszystkich jej pracowników. No i w sumie fajnie, że tak o wszystkich pamiętała. Gratuluję głowej pamięci, ale odrobinkę no, to było za długie. I... Choć muszę przyznać właśnie, że inni laureaci Podziękowania mieli już znacznie, znacznie krótsze, żeby nie powiedzieć wręcz lakoniczne, więc to i tak wszystko się jakoś tam wyrównało czasowo. Co dalej? Orła za najlepszy film według publiczności. Otrzymał film Jestem Bogiem nawet jeśli wszyscy już siebie zmątwili Bo każdy się mylili nie czekaj ani chwili dłużej nie zawsze droga na niej duże, duże Wka raz na dole, raz na dłużej Bo trafię spodko klaśny być jakby gdy się w To nie do wiary to czary mary Słyszę w oddali to służę Filmę było z swego czasu Dość głośno O film o magiku twórcy paktofoniki i innych zespołów hip hopowych to nie jest moja muzyka to nie jest moja historia i ja oglądałem ten film i jak na film o zespole to moim zdaniem za mało było tam muzyki no nie wiem miałem takie odczucie gdy pierwszy raz oglądałem że, że to powinien być bardziej taki film o, o muzyce ogólnie dość fajne pokazia Fajnie pokazana była, były realia tamtych czasów. Nie tak znowu odległe, a, a tak różne, że po prostu szok. Jak to się wszystko szybko teraz zmienia, to naprawdę można się zdziwić. Nie pamięta się takich szczegółów, jak się, się kurcze nagrywało, jak, jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko było po prostu partyzanckie. A tak niedawno, tak niedawno, no i, no i ciekawa historia magika, który gdzieś tam w tym wszystkim się pogubił jestem bogiem, otrzymało również orła, chyba za montaż muszę bym sprawdzić tak, montaż teraz może tak w jednej, w jednej kupie opowiem o rolach o nagrodach za rolę kobiece za drugoplanową i pierwszoplanową za rolę drugoplanową Orła dostała Joanna Kulik za film Sponsoring a za rolę pierwszoplanową Agnieszka Grochowska za film Bez Wstydu no tu o samych filmach i rolach tych pań nie za bardzo mogę powiedzieć bo nie widziałem tych filmów jeszcze ale zwróciłem uwagę na coś innego będę trochę złośliwy, tak, o ile panie, które otwierały koperty, jak na przykład Anna Dereszowska, Tamara Arciuch, no nie pamiętam już dokładnie, to te panie jeszcze jako tako były ubrane. Galowo, w, w naprawdę wieczorowo, w kreację, to panie, które odbierały nagrody czyli i Pani Grochowska i Pani Kulik po prostu, według mnie, ja nie znam się na modzie, kurczę, ale naprawdę tak można się ubrać, jak się idzie wieczorem na piwo gdzieś, no. albo na spotkanie jakieś biznesowe, chociaż no, ta garsonka, czy jak to się nazywa, Pani Kulik w tym fioletowym kolorze, to tragicznie wyglądała, naprawdę odbierała tej aktorce skądinąd bardzo ładnej wszystkie kształty i, i, i wyglądały po prostu bardzo, bardzo brzydko, no, no tragicznie, no. jeszcze potem była Dorota Kędzierzawska, która odbierała y, nagrodę dla, y, za kształt dla Danuty Szaflarskiej no i tu już był rekord no, pani wyszła w takich kurcze tłustych włosach, nieuczesanych ubrana jak na jakiś pogrzeb, no nie, no tragedia, po prostu nie, to nie powinno się zdarzyć, no, moim zdaniem, jeżeli orły pretendują do nagrody klasy, chociaż w naszej takiej małej mikro y, skali do klasy y, Oscarów, no to panie, no radzę do takich stylistów, albo nie wiem, lustro dobre, no dobra, koniec tych może. Kwasów. A nie, no właśnie, nie koniec kwasów. Kwasy dopiero się zaczynają. No i wiecie co? Trwa sobie gala orłów na żywo, i co? I sobie tą galę po prostu ucinają w połowie realizatorzy, czy tam dyrekcja programu drugiego telewizji polskiej. No i po co? po to, żeby puścić Barwy Szczęścia, M jak Miłość, no bo to są ważne seriale i taka gala orłów 2013 nie musi być na żywo. Można potem puścić drugą część wieczorem, jak już wszyscy sobie i tak sprawdzą wyniki w internecie, jak już nie opadną emocje, jak już wszystko będzie wiadomo, a były jeszcze, czekały nas najważniejsze kategorie za najlepszy film, za reżyserię i po prostu, no olano olano widzę, według mnie to jest, jakaś, to jest jakiś idiotyzm no, naprawdę idiotyzm czy naprawdę te barwy szczęścia nie mogłyby pójść godzinę później lub nie pójść wcale na przykład, lub M jak miłość, no co by się stało, gdyby jednego odcinka nie puścili no Jezus Tragedia. Tragedia, jeżeli chodzi o to. Ja pamiętam y, kiedyś dawno, dawno temu taką sytuację, że y, to były lata 80. Jestem dość dużym kibicem Żużla. Jak nie, jakby nie powiedzieć, fanem. I y, y, y, wtedy telewizja polska traktowała Żużel bardzo po macoszemu. No ale w końcu zdecydowali się puścić finał Mistrzostw Świata na Żużlu tam nasze nasi zawodnicy jeździli ja nie pamiętam dokładnie który to był rok yy, musiałbym sprawdzić no i tam coś się przedłużało i tak chyba do ósmego biegu było na żywo no a potem w programie było z kamerą wśród zwierząt więc co mistrzostwa świata ciach bo już przekroczyli czas, wiadomo że to nie jest piłka nożna, że może to trwać tak jak się zaplanowało, mogą być różne zdarzenia to z Torem, to z zawodnikami, że to może się przedłużać, no a tutaj się przedłużyło i co się stało, no puścili z kamerą wśród zwierząt pozdrawiamy wrocławskie z oczy, gdzie to tam z ta kamerą wśród zwierząt było okręcone, to była dla mnie po prostu tragedia telewizji polskiej największa wpadka, ale dobra, wracajmy do tych nieszczęsnych orłów przerwali no, i wróciłem do oglądania dopiero późnym wieczorem. No i mamy tę najważniejszą część, czyli nagrodę za y, najlepszy film. A przedtem były jeszcze właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, czyli nagroda za całokształt dla Danuty Szaflarskiej. Pani 98 lat ma y, bardzo fajny list. Dorota Kędzierzawska odczytała. Później było nagranie z podziękowań Danuty Szaflarskiej. Taki jasny promeczek w tych orłach to był, według mnie. Co jeszcze? Z, za reżyserię nagrodę dostał Roman Polański za film Rzeź. Była było połączenie telefoniczne dość chaotyczne. Roman Polański chyba na początku nie wiedział, że to jest na żywo. Tak, jakoś był jakby złapany z łapanki, nieprzygotowany i to było wszystko jakoś dziwne. Tym niemniej podziękował za nagrodę. Nie mógł oczywiście być. No i no dobra, był, był taki żenujący występ sketch, ni to sketch, ni to występ policjantów śpiewających i to było naprawdę poziom poziom dna według mnie, to nie było ani śmieszne no, tylko pobłażliwie można było na to po prostu popatrzeć, no dobra, jeśli już się skończy no to nie to, no, wiocha no dobra, żeby już nie przedłużać e, drugoplanowa rola męska no to chyba już wcześniej był ta nagroda podawana. Ja tu nie zapisywałem tak wszystko po kolei i dlatego teraz już się mylę. Jeden dzień już pamięć mi siadła. Za najlepszą rolę drugoplanową dostał Arkadiusz Jakubik za drogówkę. Chyba dlatego ci policjanci byli, znaczy na pewno to ci policjanci byli dlatego. No, drogówki też nie widziałem. Jakubika dość lubię. Te jego role są takie zawsze trochę popieprzone, no. Więc na pewno... Dał radę, a za pierwszoplanową rolę męską otrzymał nagrodę Maciej Sztur. Maciej Sztur i bardzo się cieszę, bo ta rola w Pokłosiu była jakąś taką jego bardzo kontrowersyjną rolą. Ja tego filmu nie widziałem, wiem, że później po tym filmie Maciej Sztur miał duże kłopoty, był piętnowany, do dzisiaj chyba jest przez nasze arcytolerancyjne polskie społeczeństwo także tym bardziej cieszę się, że to Maciej Sztur dostał nagrodę razem z córką, tam siedział na, na widowni, córka bardzo podobna zresztą tak jak Maciej do ojca, taki córka do niego i do ojca razem także widać, że rodzina no i bardzo fajnie no i dobrze no, może od razu już jeden najlepszy film Obława. Ten film akurat widziałem, bardzo się cieszę, że ten film dostał. Ja go widziałem dosłownie dwa dni temu, również jestem na świeżo i spodziewałem się tak naprawdę trochę innego filmu. Trochę mnie zwiastuny zmyliły, trochę mnie zmyliła kiedyś taka jakaś dziennikarka w telewizji, która tam mówiła, że pan Marcin Dorciński gra tam negatywną rolę no widocznie pani naprawdę nie widziała tego filmu widziała może jakiś fragment i, i wysnuła takie wnioski no i byłem trochę zmylony film, film jest dosyć ciężki bo po pierwsze nie jest zmontowany chronologicznie Różne rzeczy się dzieją w różnych jakby czasach. Pokazana jest historia z różnych spojrzeń. Nikt nie jest dobry, nikt nie jest do końca zły i jest pokazane naprawdę ciężkie życie partyzantów. Takie naprawdę, jakie było brudne, głodne, ohydne, że można powiedzieć. I film Nie chcę tu też za dużo o tym filmie mówić, ale polskie filmy z reguły mają nijakie zakończenia. Tak zauważyłem i często to dostrzegam. A obława muszę wam powiedzieć, że ma zakończenie genialne. Jak dla mnie jedno, jedno z najlepszych zakończeń filmów, jakie, jakie ostatnio widziałem w polskim kinie także bardzo polecam film tak jak mówiłem dość trudny ale no warty, naprawdę warto obejrzenia ja go oglądałem jeszcze w Dzień Żołnierzy Wyklętych i 1 marca więc tym bardziej jakoś tak do mnie dotarł no dobrze to tyle może już na dziś następnym razem może uda mi się nagrać podcast o tych odłożonych zapomnianych odstawionych na, na półkę książkach a to tyle na dziś i będę się już z wami żegnał, do usłyszenia